Pana z Pana. I w tego Czwiętego Babka. Panie. Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstwo zabraniali tego. A Jezus widząc to oburzył się i rzekł do Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwo Bożego, jak dziecko, ten nie wejdzie do Niego. I biorąc jego pięcia, kładł na Nie ręce i Bóg usłabłuje. Oto słowo Pańskie. Trzymajcie się zda od wszelkiej niesprawiedliwości. To z pierwszego czytania z Księgi Zrach. Pozwólcie, że przeczytam na komentarz. Do jednego z ostatnich czytelń z ostatniego tygodnia. Nie można pochać na pół etatu i żyć przez godzinę na dobę. Nie można być chrześcijaninem jedynie w wolnych chwilach, kiedy nie służy się bożkom tego świata. Nie warto kłamać, że każdego dnia walczę z kimś na śmierć i życie, skoro wieczorami śpiewam zniknijąc budkę. Grzech jest sprawą poważnym, niesie w sobie truciznę śmierci, a diabł jest zabójcą. Nie ma żadnego traktatu pokojowego, czy paktu nieagresji między chrześcijaninem a demonem. Jest to wojna totalna i lepiej być okaleczonym zwycięzcą niż całym trupem. Na tę wojnę zostaliśmy namaszczeni w momencie chrztu, gdy kategorycznie grzechliśmy się grzechu, diabła i, i wszystkiego, co z nimi ma związek. Daliśmy się przybić do Chrystusowego krzyża, by umierać na zła i razem z Chrystusem wstawać do prawdziwego życia. Dzisiejsza Ewangelia z całą skrawością przypomina, że grzech jest najgorszą rzeczą, jaka może się nam przydarzyć i jedynym prawdziwym nieszczęściem. Trochę nawiązując do tego, co pytaliście, do sytuacji na Stanach, tak jak wspomniałem, na jesieni by była ta afera na wschodnim wybrzeżu, że ten rzeczony kardynał po prostu prowadził do drugim życie i tak dalej. No i wielu ludzi za się, że pytało się, że nie jak to było możliwe, tyle lat, czy to się musieli być inni w tej części, byli to i tak dalej. I właśnie wtedy, kiedy to się okazało, gdzieś na tygodniu było takie czytanie, są takie słowa, że nie ma innej Ewangelii, że Ewangelia jest jedna, że nawet gdyby ktoś wam głosił, nawet tam jest nieba, gdyby wam głosi Ewangelię inną niż ta, która jest w Piśmie Świętym, to nie słuchajcie, bo to są mistry. Ewangelia jest jedna, nie? jest wymagająca, ale jest jedna. I wtedy nasz biskup, wszyscy biskupi zostaną jechali gdzieś tam na taką wspólną konferencję, i się tam zastanowić, Jak to zrobić, żeby następnym razem, bo czegoś nie doszło, nie? Więc... Ja napisałem tylko mail, tam, że kiedy to wyszło wszystko, to było takie czytanie, kiedy powiedziałem takie kazanie, nie? że to jest tylko konsekwencją dopuszczania jakby innych Ewangelii do naszej świadomości, czyli czerpania jakby modelu życia z innych źródeł, nie naszych, jakby, nie, nie Bożych. I dopóki będziemy akceptować jakby inne Ewangelie, czyli łatwiejsze rozwiązania, rozwiązania nieprawdziwe, mówiąc z języku księdza ziemskiego, no to będziemy się zdarzać, co chwila z takimi problemami. Czy w życiu Kościoła, czy w naszym życiu osobistym. Nie? Prędzej, czy później parza się, że grzęźniemy jakimś babniem. Wracając do dzisiejszego pierwszego czytania. On dał nam wolną wolę. dał nam serce zdolne do myślenia, o złu i dobrym nas pouczy. Liczba dni i czas jest odpowiedni. Co to znaczy? Że nie możemy się wykręcać, że my nie jesteśmy w stanie poznać prawdy. Możemy się tłumaczyć, że my nie jesteśmy w stanie poznać yy, Bożego planu na nasze życie. Na to wszystko mamy, jesteśmy uzdolnieni. Jest taka możliwość, nie? Bo to jest cenia. A druga rzecz jest taka, że a propos tych dni, że każdy z, mas, z nas ma tyle czasu w swoim życiu, żeby się zjednoczyć z żeby się nauczyć. Każdy ma też, znam, tyle czasu. Tyle, ile trzeba. To może drastyczny taki przykład, ale tuż przed dosłownie, przed przylotem w sobotę, miałem może 13 która urodziła się bardzo pora z rozmaitymi bardzo poważnymi schorzeniami, z jedną cząstkową nerwą na przykład, jej matka oddała jej jedną ze swoich nerek. I ta dziewczynka, jej 13 lat, zmarła na rękach ojca, która ją pod prysznicem, prawdopodobnie miała kąpnika mózgu. No i po ludzku jej, no to jest sens, nie? dziewczynka. I kiedy szukałem Ewangelii na pogrzeb dziecka, nigdy nie miałem czyli dziecko, nawet w Polsce, Okazało się, że jedna z Ewangelii mówi o tym, to jest e, Jan 6, że ja jestem tu pledem, to my spożywam ci na ruchcie wiecznym. Wiedząc, że połowa w kościele, protestanci, którzy mają troszkę inne patrzenie na bo przeświętą no, i komunię zwłaszcza, no, to już wiedziałem, że będzie to kazanie na, na tej randyli. I e, poszedłem po tej linii, że jakby panów przez śmierć tego dziecka chce nam pokazać, jak ważne jest swój poświęci. Pozwolił jakby dożyć do przyjęcia Komienia Świętego, na Komienia trzy lata w Przez niecałe trzy lata przyjmowała Komienia Dla niej w jej przypadku ten krótki czas wystarczył, żeby się święcić prawdopodobnie. To był dla niej wystarczający czas, żeby, żeby na tyle na ile była w stanie, bo była dzieckiem trudnym w sensie różnych właśnie schorzeń, też intelektualnie była taka troszkę yy, co bardziej, żeby po prostu szanowni świętać. Kto nie przyjmie królestwa Bożego Dziecko, ten nie wejdzie do Niego. Myślę, że warto przyznać, że mamy z tym problem, nie? Żeby być dzieckiem przed łami, że trochę się tego boimy. Trochę możemy czuć, że to nie do końca jest dla nas komfortowe. Że nie do końca się pewnie czujemy w tej roli Dziecko przed łami, nie? Natomiast warto zgodzić się z tym, że to jest jedyne rozwiązanie, że to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, że tak jest lepiej. I dzisiaj, słuchajcie, jest pierwsza sobota miesiąca, nie? Czyli dzień, kiedy jest w sposób szczególnie wspominamy Matkę Wiesięczą, szczególnie zwracamy się po Maryi. Warto mieć świadomość, że ona wielokrotnie w ciągu swojego życia, wcale nie takiego cudownego, bardziej trudnego niż łatwego, miała wiele okazji, momentów. Kiedy y, nie rozumiała, kiedy nie pojmowała, nie, nie wszystko było dla niej jasne, dlaczego dzieje się tak, a inaczej. Dlaczego jej niby wybrane życie, jako matka, syna Bożego jest tak trudne. Więc myślę, że jest ona on dla nas wzorem takiego starania dziecka przy Panem Jest takie zdanie na śmiesiętnym, że ona nie, nie rozważała swoich serce. Czyli, co znaczy, wcale nie było dla niej wszystko takie jasne. To, co było dla niej trudne, oddawała Panu Bogu, rozważała swoim sercu. Szukała go nie Boże. Ummy się więc, żebyśmy nie waliście stałe światami na dziecka. W naszych różnych skomplikowanych trudnych sytuacjach. Często po ludzku bardzo z oni. Tak niestandardowych, wymagający, tak wymagających, tak trudnych, żebyśmy nie